Rozdział 24. czwarty. Rozgrzebywanie starych ran. Nina nie była pewna, czy zostaną przyjęte z otwartymi ramionami. Wątpliwe. Jeśli Gerti miała w sobie jakąś ciepłą, pluszową i głęboko przyjazną stronę, nigdy tego nie okazywała publicznie. Musiała mieć jednak jakieś zalety. W końcu Lula przyjaźniła się z nią przez lata, nawet po swoim wyjeździe do Niemiec. A kto jak kto, ale ona miała nosa do ludzi. Nie wyrzuci nas, powiedziała Zuza z przekonaniem. Mogłaby wyrzucić dwie wścibskie panny, ale nie dwie wścibskie panny z butelką wina i ciastem, dodała z uśmiechem. Rozważały koszyk prezentowy, ale poddały się, nie mając pojęcia, gdzie w ustce go znaleźć. Poza tym, wydało im się to przesadą. Przy wręczaniu łapówek liczyła się przynajmniej pozorna dyskrecja. Dokładny adres Gerti Nina wydębiła od dzielnicowego boberka. Przekonała go, że martwią się o starszą panią, która niedawno się poturbowała i przeżyła szok. Wspomniała też, że z tego, co wiedzą, mieszka sama, więc z czystej troski chciały ją odwiedzić. Bo Berek nawet nie zakwestionował ich intencji. Wysłał jej sms z adresem i opisem domu, a także wzmianką, że tabliczka z numerem jest zarośnięta bzem i z drogi jej nie widać. I faktycznie, dom znalazły bardziej dzięki opisowi niż adresowi. Nieduży, drewniany przywodzący na myśl starą wiejską chatę. Dach zdawał się zsuwać lekko na bok, niczym beret założony na bakier. Drewniane listwy wokół okien były zdobione kaszubskimi kwiatami, a drzwi wyróżniały się intensywnym fioletem. Według folkloru to kolor wiedźm, zauważyła Zuza. Dobrze, że mówisz. Gdy będziemy odmalowywać nasze drzwi, postawimy na coś bardziej charakternego niż smutny brąz. Folklor podpowiada coś na temat kolorów drzwi pisarek? Czy zostaje nam fiolet? Zażartowała Nina. Może niebieskie? Jak atrament? Podsunęła Zuza. Czerwone? Jak krwawica? I z żywicy krople potu wzdłuż całej długości? barsknęły śmiechem, a część napięcia, które narosło podczas jazdy do Orzechowa, od razu opadła. Wyciągnęły z bagażnika kupione wcześniej dary losu i zapukały do drzwi. Gerty nie otworzyła od razu. – Kto tam? Czego? – zapytała nieprzyjaźnie. Zuza przewróciła oczami, ale Nina głośno zawołała. – Pani Gerty, to my, Nina i Zuza. Przyjechałyśmy w odwiedziny. Przez chwilę panowała cisza. Nina pomyślała nawet, że na tym się skończy i nie będą miały na co narzekać, bo przecież nie można zostać wyrzuconym z miejsca, do którego nigdy się nie weszło. Ale w końcu zamek zazgrzytał i drzwi uchyliły się na kilka centymetrów, akurat tyle, by Gerti mogła wyjrzeć, ale nie dość szeroko, by one mogły zajrzeć do środka. O co chodzi? – zapytała ostrożnie starsza pani. – Wizyta sąsiedzka i nie przyszłyśmy z pustymi rękami! Zuza uniosła wyżej butelkę wina i pudełko z cukierni. Gerti westchnęła głośno, jakby dziewczyny właśnie pokrzyżowały jej plany i z ociąganiem otworzyła drzwi szerzej. – Toć widzę po was, że się nie dacie przepędzić – rzuciła, po czym odwróciła się i poczłapała w głąb mieszkania. Nie zaprosiła ich wprost, ale też nie kazała im spadać. Weszły. W środku domek wydawał się jeszcze mniejszy. Z korytarzyka drzwi prowadziły na prawo do pokoju dziennego, na lewo do kuchni, z której kolejne drzwi najpewniej wiodły do sypialni. Na wprost znajdowała się łazienka. Jej drzwi zdobiła spora płaskorzeźba chłopca sikającego do nocnika. Mosiężne kółeczko. Pełniło funkcję kołatki. Gerti weszła do kuchni i postawiła czajnik na gazie. Nie była może specjalnie towarzyska, ale nie brakowało jej kultury osobistej. Wyjęła z szafki trzy kubeczki z kaszubskimi wzorami i pudełko sypanej herbaty Asam. Zuza postawiła obok opakowanie ciastek i butelkę wina. Gerti uśmiechnęła się pod nosem. Dziewczyny usiadły na długiej ławie przy stole. Po przeciwnej stronie stały dwa ciężkie, dekorowane krzesła Nina z zaciekawieniem rozglądała się po wnętrzu Aż krzyczało osobowością Intensywny, niemal magentowy róż ścian przełamywały liczne zdjęcia i obrazy Głównie pejzaże, ale też portrety, nieco naiwne, choć z urokiem Gerti najwyraźniej kochała kolory i wzory te na zasłonach przypominały psychodeliczne bańki mydlane, a żyrandol nad stołem był wyjątkowo ekstrawagancki. Trzy klosze w różnych barwach i szklane sopelki kołyszące się przy każdym ruchu powietrza. Ciemnozielone kuchenne szafki były bodaj najspokojniejszym elementem pośród tego chaosu, choć także nadawały przestrzeni wyrazistości. Gospodyni zalała liście herbaty wrzątkiem i postawiła kubki na blacie. Usiadła naprzeciw Niny, mierząc ją twardym spojrzeniem. – No więc czego chcecie? – zapytała bez ogródek. – Martwiłyśmy się – zaczęła Nina, ale Gertish szybko uniosła rękę, przerywając jej. – Dziewczyno! – Oszczędźmy sobie kurtuazyjnych ukłonów i podrygiwania do muzyki konwenansów. Wszystkie wiemy, że czegoś chcecie, bo raczej nie przyszłyście niczego sprzedawać, więc może przejdźmy do rzeczy, rzuciła. Nina się zająknęła, zaskoczona jej bezpośredniością. Nie miała pojęcia, co właściwie powiedzieć. Jeśli chcecie, żebym im nakłamała, to muszę mieć konkretny powód. Niespecjalnie mam ochotę się wychylać bez dobrego uzasadnienia, dodała Gerti chłodno. – Myśli pani, że przyszłyśmy namawiać panią do składania fałszywych zeznań? – zapytała Zuza. – A po co innego? Co miałabym im powiedzieć? Że widziałam tam kogoś, kto z całą pewnością nie przypominał waszej przyjaciółki? Albo że znalazłam ciało wcześniej, ale w szoku siedziałam trzy godziny w lesie, zanim do was przyszłam, żeby miała mocniejsze alibi? Bo przecież to ją teraz podejrzewają, prawda? No więc… Da się zrobić. Starej kobiecie mogło się pomieszać. Szok. Uderzenie w głowę. Dziewczyny wymieniły porozumiewawcze spojrzenia. Nie musi pani kłamać policji, powiedziała ostrożnie Nina. Wyciągniemy Agatę z tego. Nie o to nam chodzi. Więc o co? Tylko nie wciskajcie mi kitu, że jesteście tu z troski, prychnęła Gerti. Nina spojrzała na Zuzę, która wzruszyła ramionami. W końcu co szkodziło im zagrać w otwarte karty. Wiemy o pani ojcu, że zginął w tym samym miejscu i że też został zastrzelony, powiedziała Nina odważnie. Gertie przez chwilę milczała, dosypała cukru do herbaty, zamieszała ją wolno, stukając łyżeczką o ścianki kubka. No i co w związku z tym? Zapytała w końcu, patrząc Ninie w oczy. Musimy się upewnić, że nie miała pani nic wspólnego ze śmiercią męża Agaty, powiedziała Zuza spokojnie. A co miałabym mieć? Nie znałam faceta, odparła Gerti, szczerze zaskoczona. To mógł być wypadek, zaczęła Nina. Może spotkała go pani przypadkiem w Sadzie, powiedział coś lub zachowywał się agresywnie i to obudziło w pani starą traumę, może był podobny do pani ojca? Albo jestem na tyle stara, że mi się pomieszało i zabiłam typka, myśląc, że to mój ojciec wrócił z piekła i potrzebuje biletu z powrotem? Rzuciła Gerti ironicznym tonem. Na przykład traumy, różne rzeczy robią z głową, przyznała Nina, nie tracąc rezonu. Czekajcie, czekajcie. Zobaczyłam go w sadzie, obudziła się we mnie stara trauma, więc go kropnęłam, bo akurat zupełnym przypadkiem miałam przy sobie broń palną... Całkiem to wiarygodne, rzuciła z przekąsem. Zuza wzruszyła ramionami. Z tego, co wiemy, nigdy nie znaleziono broni, z której zginął pani ojciec. Może wcale nie musiała mieć jej pani przy sobie. Może była tam schowana przez te wszystkie lata. Milicja niespecjalnie się przykładała do tej sprawy. Może nigdy dokładnie nie przeszukali terenu, zasugerowała. Gertie wybuchnęła śmiechem. Jeśli wasze książki są tak zgrabnie pisane jak wasze teorie, wróżę wam sławe pieniądze i nagrody, powiedziała zaplatając ramiona na piersi. Nina dostrzegła ten obronny gest, więc postanowiła zaatakować z innej strony. Wie pani, że syn Luli przekazał mi wszystkie jej papiery? Korespondencje, dzienniki, notatki. Zamierzam je dokładnie przejrzeć. Bogowie wiedzą, jakie mogę poznać tajemnice. Szkoda by było, gdyby okazały się przydatne dopiero za późno. Gerty zbladła. Krew odpłynęła z jej policzków, a oczy zwęziły się nieprzyjemnie. Nikomu nic dobrego nie przyjdzie z takiej lektury, powiedziała cicho. Czas pokaże. Olgert ma wiele pytań, na które chce poznać odpowiedzi. Jest jeszcze kwestia szkieletu znalezionego pod schodami w domu Uklejów i pewnie innych, równie starych tajemnic. Nina nie wspomniała o osobistych sekretach Luli. Skupiła się na tajemnicy Gerti. Jej gwałtowna reakcja tylko potwierdziła, że coś jest na rzeczy, coś, co dręczy ją mimo upływu lat. Starsza kobieta przejechała palcami przez sztywne, krótko ostrzyżone włosy, odgarniając je nad czoła. Ściągnęła już opatrunek, który założył jej ratownik, ale ślad po upadku wciąż był widoczny, a gojący się z trup kontrastował z bladą skórą. – Co chcecie wiedzieć? – zapytała. – Chodzi o broń, – powiedziała Zuza. – Nie znaleziono tej, z której zginął Aleksander. Nie znaleziono też tej, z której zginął pani ojciec. Myślicie, że to jedna broń? Zapytała cicho Gerti. Przyszło nam to do głowy, przyznała Zuza. I skoro jedna broń, to jeden zabójca, dodała Gerti. Nina pokręciła głową. Szczerze, mamy inną teorię. Nie możemy się nią podzielić, dopóki nie znajdziemy dowodów, które ją potwierdzają. Ale pomyślałam, że jeśli ta broń była gdzieś ukryta, to może ktoś ją znalazł i jej użył. Tylko czy to nie postawiłoby waszej koleżanki w gorszym świetle? Zapytała cicho Gertie. Dlaczego? Nina pochyliła się nad stołem zaskoczona. Bo jeśli ta broń cały czas tam była, to mogła wpaść w jej ręce i posłużyć do zabicia byłego męża wyjaśniła spokojnie Gerti. Agata nie zabiła, Aleksandra. Nie mamy pojęcia, z jakiej broni zginął, ale jeśli możemy jakąś wyeliminować lub wskazać, to byłoby pomocne, odparła Nina. Gerti westchnęła ciężko, jakby zmuszały ją do wtaszczenia głazu na szczyt wysokiej góry. Jej ramiona opadły pod ciężarem wspomnień i tajemnic. Nie sądzę, żeby ta broń, o której myślicie, była narzędziem zbrodni. Powiedziała w końcu. Przynajmniej nie tej zbrodni. Dlaczego? Zapytała Zuza. Bo z tamtej broni niewiele zostało. Rozłożyłam ją na części i zakopałam ponad czterdzieści lat temu. Pewnie zardzewiała. Owinięta tylko w prześcieradło, była wystawiona na wilgoć, mróz i tak dalej. Ale jest gdzieś. — W pani ogrodzie? — upewniła się Nina. — Kawałek dalej w lesie. Głęboko. Metr pod ziemią. A na wierzchu leży głaz, żeby żadne zwierzę jej nie wykopało. Ledwieśmy go uniosły z lulą. — Lula pomagała pani ją zakopać? — zapytała Zuza z zainteresowaniem. Gertie skinęła głową. — Nie zaszkodzę jej już, więc mogę powiedzieć. — Tak. Pomagała. Początkowo ukryłyśmy karabin za bojlerem w piwnicy. Dopiero gdy milicja przestała się kręcić po okolicy, zakopałyśmy go tak, żeby nikt go nie znalazł. Naprawdę trudno mi uwierzyć, że ktoś go odkopał, doprowadził do stanu używalności i zastrzelił nim człowieka. Ale możecie sprawdzić, jeśli chcecie. Po tylu latach zapewne i tak nie udałoby się przeprowadzić analizy balistycznej, a dowodów z tamtego incydentu pewnie już dawno nie ma. Gertie zgarbiła się. Nagle wydała się starsza i bardziej krucha. Nie rozgrzebujcie starych tajemnic. Nic dobrego z tego nie wyjdzie. Lula, jak ja, była w kropce. Nie miała wyjścia. Żadna z nas nie miała luksusu moralnie łatwych wyborów. Nikomu nie dzieje się krzywda. Po co to rozgrzebywać? Zapytała cicho. Olgert ma prawo wiedzieć, zaczęła Nina, ale Gerti spojrzała na nią ostro. Co mu dobrego przyjdzie, jak mu życie do góry nogami przewrócisz? Nina aż zamrugała zaskoczona. Czy tajemnica Luli i domu uklejów naprawdę miała aż taką siłę rażenia? Mimo to broniła decyzji, by dokopać się do prawdy. Jeśli Lula nie chciała, byśmy odkryli stare tajemnice, Zniszczyłaby listy i zapiski. Wiedziała, że umiera. Najwyraźniej by jej synowie poznali prawdę, więc zostawiła okruchy, wiedząc, że je znajdę. Tu chodzi o jej reputację i prawdę o tym, co się wydarzyło w moim domu czterdzieści lat temu. Co ci się wydaje, że znajdziesz? Nie wiem. Może dziecko? Nina zarzuciła przynętę. Gertie jej nie złapała. Idźcie już, dziewczyny. Muszę się położyć, powiedziała cicho. Jeśli to coś pomoże, jestem przekonana, że pani ojciec zasłużył na to, co go spotkało, rzuciła Nina. gerti spojrzała na nią zaskoczona. Lula nie pomogłaby pani, gdyby zabiła pani niewinną osobę, dodała Nina wprost. gerti zaśmiała się gorzko. Niewinny nie był na pewno. I to nie ja przyniosłam tę broń do tamtego sadu. Czyli to była kwestia on albo pani. Cieszę się, że to pani przeżyła, powiedziała Zuza stanowczo. Do tego się to sprowadzało, prawda? Wyszeptała Gerti, pocierając oczy, które zaczęły ją szczypać. Nie będziemy już pani zawracać głowy, powiedziała Nina, wstając od stołu. Rozejrzała się za kartką i długopisem, po czym zanotowała swój numer na bloczku shopping list wiszącym na lodówce. Czemu miałabym do ciebie dzwonić? zapytała Gertie oschle. Może dlatego, że jesteśmy prawie sąsiadkami? Albo dlatego, że samotne kobiety powinny trzymać się razem? A może przejęłam po Luli nie tylko dom i papiery, ale też przyjaźnie? Z całym dobrodziejstwem inwentarza? zażartowała Nina. Proszę się nie krępować. Krępować się przestałam trzydzieści lat temu, jak odpuściłam sobie biustonosze. Odparła Gerti dobitnie. W jej oczach Nina dostrzegła jednak coś, co mogło być wdzięcznością. Uczuciem nowym i nieoswojonym. Gdy były już w drzwiach, gospodyni rzuciła – Nie dajcie się policji. Może i zmienili nazwę. Przypudrowali metody, ale nadal zależy im na statystykach – Szkoda by było Agaty. Dziewczyny wróciły do samochodu. Zuza oparła się o kierownicę i przez chwilę patrzyła jeszcze na domek Gertie, wiedząc już, jak wyglądał w środku. Dziwiła się, że nie wyrosła mu jeszcze kurza łapka. Te fioletowe drzwi też pasowały jak ulał. – Oż cholera jasna – powiedziała Zuza z namysłem. – No, doskonałe podsumowanie. Tylko... Nadal nie mamy broni. Znajdziemy ją. Bo jeśli Agata ma rację, to ona gdzieś tam musi być. Nie rozpłynęła się w powietrzu. Trzeba będzie zorganizować solidne poszukiwania, zdecydowała Nina. Z policją czy bez. Przecież nie może być daleko. Chyba, że się mylimy. I nie był tam sam, zauważyła Zuza. Na razie skupmy się na jednej teorii, bo w tym całym chaosie ona pasuje najlepiej do tego, co już mamy. Zjemy tego słonia po kawałku.